Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. Jest zgoda Jarosława Kaczyńskiego na działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, ale w ograniczonej formie. Wizja rozłamu zażegnana, o tym za chwilę nasza reporterka. Funkcjonariusze CBA i unijni agenci w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zabezpieczają od rana dokumentację dotyczącą programu Czyste Powietrze. Jest to rozporządzenie w sprawie jutrzejszych maksymalnych cen paliw. Będzie jeszcze taniej niż dzisiaj. Jest kompromis. Ogłosili przed chwilą na konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać, ale w ramach partii. Łączymy się teraz z Sylwią Białek. Dzień dobry. Powiedz, czy politycy są zgodni co do możliwości współpracy? Mateusz Morawiecki jest przekonany, że proponowana przez niego inicjatywa to potrzeba, jest potrzebna Prawo i Sprawiedliwości z uwagi na fakt, że partia w ostatnich miesiącach skręciła w prawo i teraz trzeba zadbać o polityczne centrum.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 Prezes partii Jarosław Kaczyński podkreślał, że partia będzie miała dwa płuca. Zaznaczył jednak, że Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działało jakby wewnątrz partii w ramach Rady Eksperckiej. Tą zasadniczą instytucją ma być ten zespół ekspertów, czy Rada Ekspercka. Na co do innych spraw będziemy się jeszcze umawiali. Mateusz Morawiecki mówił o Stowarzyszeniu Prezes Partii o Radzie Ekspertów, a to oznacza, że nieco inaczej oceniają to wypracowane wczoraj wieczorem porozumienie. Przypomnę, że pracowano nad nim 7 godzin. Sylwia Białek, bardzo dziękuję za relację. CBA w resorcie klimatu i środowiska. Jak informowaliśmy w Aktualnościach Jedynki, chodzi o możliwe nadużycia związane z programem Czyste Powietrze, finansowanym z unijnych pieniędzy. Dlatego przy agentach CBA są też przedstawiciele Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, mówi Polskiemu Radiu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na polecenie Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze CBA zabezpieczają od rana dokumentację z okresu od 1 czerwca. 2021 roku dotyczącą programu Czyste Powietrze. Czynności prowadzone są między innymi w kilku centralnych urzędach administracji publicznej w Warszawie oraz w jednostkach lokalnych. Jak przypomina rzecznik resortu Marek Pogorzelski, wykryte nieprawidłowości doprowadziły w 2024 roku do wstrzymania programu Czyste Powietrze. A gdy rok później zostały wznowione, procedury uzupełniono zasady, które zwiększały bezpieczeństwo beneficjentów. Były podlaski poseł, obecnie zastępca szefa kancelarii prezydenta Adam Andruszkiewicz stanie przed białostockim sądem w związku z wydarzeniami sprzed 12 lat. Prokuratura w Lublinie oskarżyła go o udział w podrabianiu list poparcia dla kandydatów ruchu narodowego do sejmiku województwa podlaskiego. Sprawę zna Marta Nazarko z Polskiego Radia Białystok.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 Tę sprawę. 50 dni biegłych wskazały, że nie sfałszowałam żadnych podpisów i nie są w stanie mi tego zarzutu postawić. Natomiast ktoś wymyślił taki zarzut, że no to kazałam widocznie sfałszować innym. Na no tej podstawie można każdego potencjalnie oskarżyć, że ktoś coś komuś kazł. A w dzisiejszym wpisie Adam Andruszkiewicz przekonuje, że to, co dzieje się w jego sprawie, to represje polityczne. Akt oskarżenia nazywa na prędce skleconym przez upolitycznioną prokuraturę. Po 20 latach Jarosław Sosnowski wyjdzie na wolność. Jak dowiedziało się Polskie Radio Poznań, wrocławski sąd odrzucił zażalenie pro prokuratury na decyzję sądu penitencjarnego, który dwa tygodnie temu zdecydował, że skazany skorzysta z przedterminowego zwolnienia. Jarosław Sosnowski miał jeszcze kilka lat z 25-letniego wyroku. Cały czas utrzymywał, że jest niewinny. Kilka miesięcy temu kasację od jego wyroku skazującego złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. A sprawa sprzed lat usiłowania gwałtu i zabójstwa młodej kobiety w wielkopolskim lądku porównywana jest do historii Tomasza Komendy, który zanim został uniewinniony spędził za kratkami 18 lat. To są aktualności jedynki. W tym tygodniu Komisja Europejska przedstawi finalne umowy pożyczkowe w ramach programu SAFE, z którego Polska na cele militarne ma otrzymać blisko 44 miliardy euro. Potwierdziła to w rozmowie z Polskim Radiem pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. jak podkreśla czas, ma znaczenie, dlatego praca trwa 24 godziny na dobę. Zgodnie z rozporządzeniem SAFE do 29 maja każde państwo członkowskie ma prawo do tak zwanych samodzielnych zakupów, czyli jedno państwo kupuje u jednego producenta. Po 29 maja przy każdym zakupie będziemy musieli współpracować z innym państwem członkowskim. Dlatego już trwają rozmowy z unijnymi partnerami, a szef MONU był ostatnio w Norwegii, niedługo odwiedzi też Rumunię i Grecję. Jutro paliwa będą jeszcze tańsze niż dziś. Są już nowe, maksymalne stawki ogłoszone przez ministra energii. Według rozporządzenia benzyna 95 ma kosztować jutro 5,95 zł, 98 zł, 6,50 a olej napędowy potanie najbardziej. Ma kosztować 6,75 zł. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Prawie w całej Polsce pogodnie, prawie, bo na południu i na południowym wschodzie może dziś popadać, a temperatura od 10 do 14 stopni. Ciśnienie teraz powoli spada. Na barometrach w Warszawie 1005 paskali. Teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej lokalnie średniej i wynosił w karsach 143 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 6, w Szczucinie 132 przybyło 4, w Zawichoście 227 przybyło 2, w Puławach 132 ubyło 3, w Warszawie 164 ubyło 4, w Kępie Polskiej 221 ubyło 2, we Włocławku 134 ubyło 16, w Toruniu 171 ubyło 8, w w 339 ubyło 5. Na Sanie w Przemyślu 98 przybyło 5. Na Narwi w Ostrołęce 85 ubyło 3. Na Bogu we Włodawie 124 ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 148 bez zmian, u ujścia Nysy Kłodzkiej 275 ubyło 2, w Malczycach 161 ubyło 1, w Połęcku 90 bez zmian. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 161 Przybyło 4, w Gorzowie Wielkopolskim 211 przybyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl. Jedynka. Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne.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 Orange.pl Ukośnik Mega-Misja do 28 kwietnia. To działam. Ogłoszenie społeczne. Reklama. Bo w media nie ma.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 O 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Prawie 15 minut po godzinie 13. Tylko szczerze. To tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Oczywiście tradycyjnie numer telefonu. 22,645 22 22,66. A dziś temat bardzo, bardzo wiosenny. Niestety. No bo skoro mamy wiosnę, skoro mamy ładną pogodę, no to wiadomo, że między innymi w naszych lasach zaczęły pojawiać się kłady i motocykle krosowe y, bardzo często wbrew prawu, wbrew przepisom, no ale jak ktoś ma ochotę pojeździć, i ma ochotę poszaleć, to przecież zakazami przejmować się nie będzie. Rozjeżdżane są lasy, rozjeżdżane są łąki, rozjeżdżane są różne miejsca, które rozjeżdżane być nie powinny. No i tak to się dzieje już w sumie od wielu, wielu lat. Bez większych zmian pytanie brzmi, jak w takim razie z tym problemem sobie poradzić? I to jest pytanie do państwa 22 645 22 66. Czy wyższe mandaty mogą cokolwiek zmienić, skoro tak naprawdę ci sprawcy są po prostu nieuchwytni? No to skoro nie mandaty, to może coś innego. Czekamy na pomysły, czekamy na propozycje, a no pierwsze głosy i, i pierwsze opinie zebraliśmy oczywiście tradycyjnie w naszej sądzie. Przede wszystkim chyba kamer i zabezpieczenia lasów, żeby nie każdy mógł tak wjeżdżać sobie, jak chce. Czyli większa kontrola, jednym słowem, i egzekwowanie pewnych norm, I tak? egzekwowanie tego, co się ustaliło. Kara, no bo las to jest las dla wszystkich, a nie dla kładów. Jednak większe kary, bo... Trudno jest złapać, prawda? Trudno, żeby ktoś, zawsze ktoś stał i pilnował, czy wjeżdża, czy ktoś na czy nie. ta perspektywa wysokiego, potencjalnego mandatu mogłaby odstraszać, tak? W tej chwili tak. Jeżdżę po lasach, po drogach, po wszystkim. Górki podjeżdżam i tak no, dalej. Ale wiesz, że po lasach to tak trochę nie bardzo, bo te drogi są rozjeżdżane. Złapał, Cię kiedyś, złapał Cię kiedyś jakiś leśnik? Nie. No i co, uważasz, że to jest fair? Że... Znaczy, no ja jeżdżę na wsi, no, mam tam kładę na wsi i tak dalej. No to tam normalnie są drogi przejezdne, tak, normalnie są wyjeżdżone przez samochody, przez traktory. Po prostu osobne strefy dla takich osób, żeby też mogły korzystać. No wiadomo, że jest to pasja, jest to pewien sport. Natomiast kosztem przyrody i, i zwierząt uważam, że no, trzeba by było znaleźć jakieś rozsądne po prostu rozwiązanie w tej sytuacji. Określony las, gdzie rzeczywiście jest... Na przykład albo różne, różne ścieżki, tak jak na przykład na Kazurce jest, zrobiąc coś takiego. No, co prawda to nie jest las, tylko bardziej park. Natomiast są takie tereny do, do jeżdżenia też na krosach. Albo znaleźć takie miejsce, gdzie by mogli jeździć, ale to jest raczej mało realne. A no ja myślę, że karać. Karać. No, tylko tyle, że kary są. Za złamanie takiego zakazu, czyli na przykład zawiechanie do lasu kładem, czy też motocyklem krosowym, grozi mandat do 500 zł. Pytanie, czy to dużo, czy, czy dziś w dzisiejszych realiach to dużo, czy mało. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to tam może zakończyć się już trochę wyższą grzywną, bo ta grzywna może sięgnąć nawet 5000 zł. No, ale tu to samo pytanie. Czy w dzisiejszych czasach grzywna, sądowa grzywna w wysokości 5000 zł to jest rzeczywiście coś, co może skutecznie odstraszać? 22645 2266 22, 645, 22 66. czekamy na Państwa telefony i Państwa opinie, a w naszym studiu gości dr Igor Protasowicki, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. No to zacznijmy od tych, dzień dobry, to zacznijmy od tych kar. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mi się w tej pierwszej sądzie bardzo spodobało stwierdzenie, że lasy są dla wszystkich, ale dla tych, dla tych to nie. Mm, no dobrze, lasy kary... są dla wszystkich, ale jeżeli pieszo spacerujemy po lesie, no to jednak nie zostawiamy po sobie mm, pogromu i zniszczenia. Kłady, y, motocykle kresowe bardzo często tak. Kary, jak już jesteśmy przy tym temacie, one nie są tak skuteczne w obecnej sytuacji, niezależnie od ich wysokości, ponieważ mamy bardzo dużą świadomość tego, że jej unikniemy, nie spotkamy na drodze leśniczego, nie spotkamy na drodze policji, plus niestety w gronie użytkowników tych pojazdów panuje bardzo duże przeświadczenie, że mimo wszystko da się uciec. W ogóle przychodzi pomysł uciekania przed wymiarem sprawiedliwości. No ale pytanie, skąd w takim razie takie pomysły się biorą? No bo rozumiem, że mają jakąś podbudowę, czy też jakąś podstawę. Jest z nami pan Andrzej. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, właśnie w sprawie tych waszych kochanych kładów i tych motocykli, które jeżdżą po, po górach, po, po, po łąkach, po lasach, ja z nie spotkania, Proszę pana, to co się w tej chwili dzieje, to jest Park Narodowy Gorszański i koło tego parku, i w parku to jest, jedna wielka, to jest jedno wielkie przestępstwo. Jak znaczy... można wjechać samochodem mhm. do lasu? Jak można wjechać kładem do lasu, spłoszyć zwierzę? Niedawnośmy mieli audycję, pan prowadził na temat zwierząt, które uciekają z lasu do, do, do zabudowań, bo my ich płoszymy. Proszę pana, jeżeli starsi jedzie kładem czy motocyklem, a go złapie władza, powinien dostać bardzo wysoki mandat, ale tu jest jeszcze gorszą sprawą, jest nastolatki, nastolatki jeżdżą motocyklami. Z miejsca zakazane, gdzie im nie wolno. Pytam się tak, ta czy mama kupiła motor? Dziecku zrobili przyjemność. Czy ktoś pilnuje, gdzie to dziecko jedzie, gdzie to dziecko przebywa i jakim prawem to dziecko jeździ tam, gdzie nie powinno jechać? Proszę pana, nad Dunajcem, piękna rzeka, piękna okolice, jest teren, w którym sobie młodzież zrobiła... K teren, tak, no jest jazdy na motocyklach. Tyle razy było zgłaszane. Ochrona 2000. Mm -hmm. I co, nie, nie ma reakcji? Proszę pana, żadnej reakcji, żadnych kontroli. To, co się dzieje, proszę pana, na terenie od, taka jest dzielnica Nowego Targu, Kowaniec do Turbacza, to jest, proszę pana, i jeden pisk w żar, uh -huh. chodzi o, o, o motocykl i o tekłanie. Panie Andrzeju, to jak tu nie musimy nie przerwać, bo wybił gong, czekają kolejni słuchacze. No ale no, zaczynamy, naprawdę poprzeczka została przez pana Andrzeja zawieszona bardzo, bardzo wysoko. Zobaczymy w takim razie, posłuchamy jak, jak brzmią kolejne komentarze i kolejni słuchacze. Pan Tadeusz, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem rolnikiem z Ostrowi Mazowieckiej. Ee, pola nasze są na obrzeżach miasta. Od wielu lat borykamy się właśnie z tymi szkodami ładowymi, jeepowymi. Mm -hmm. bo rozumiem, I że... Opowiem Państwu o. Przepraszam, przepraszam Panie Tadeuszu, rozumiem, że te pojazdy rozjeżdżają Panu po prostu pola, tak? Tak, uprawi, mm -hmm. uprawi ale też jeżdżą po lasach, bo mm -hmm. to jest wszystko na obrzeżach miasta. Kilka lat mieliśmy taki przypadek, wybrałem się w niedzielę, ponieważ w tygodniu nie zawsze jest czas, wybrałem się w niedzielę samochodem na przegląd pól. Mój sąsiad wybrał się rowerem, wyjechał z posesji, która jest na obrzeżach miasta, wyjechał jeep, samochód z napędem na cztery koła, mało nie potrącił tego mojego sąsiada i wjechał zaraz w zboże. Ja podjechałem też do tego sąsiada, akurat byłem na sąsiedniej polnej drużce, widziałem ten fakt i obydwaj pojechaliśmy za tym samochodem. Było to czterech mężczyzn, gdzieś w granicach to nie byli młodzieńcy, to byli faceci około 30 lat napakowani, tacy rozbudowani i zaczęli ganiać wzdłuż po polach ze zbożem. Zboże było gdzieś na 2-3 tygodnie przed żniwami, w pełnym kłosie. Zgłosiliśmy to sprawę na policję. No było i bardzo, tam... bardzo jestem ciekaw w, w ciągu dalszego po tym zgłoszeniu. Eee, zgłosiliśmy sprawę na policję. Było poszkodowanych wtedy około 8 gospodarstw, gdzie oni zjeździli te pole. Mieliśmy numer rejestracyjny samochodu, mieliśmy kolor samochodu i posesję, z której ten samochód wyjechał. Policja z urzędu zrobiła sprawę w sądzie. W sądzie nas ośmieszyli po prostu. Przedstawili nam zupełnie inny samochód innego koloru z tą rejestracją i sprawę umorzono ze względu na niewykrycie sprawcy i na mało szkodliwość społeczną. Huchu, huchu. Ja to, y, nerwowo oponować, no mhm. bo już nie wytrzymałem, czy y, wysokiemu sądowi y, zależy na samosądach, bo my wiemy, kto to zrobił, z której posesji wyjechał. Więc sędzia powiedział, że ukaże mnie karą porządkowo, jeśli się nie uspokoję. Coś tam próbowałem się odezwać, wyprosił mnie z sali. Na tym sprawa się skończyła, sprawę umorzono. Tak wygląda nasze prawo i ochrona naszych dóbr i naszej pracy ciężkiej. Panie Tadeuszu, bardzo, bardzo dziękuję. Mówiłem o tym, że pan Andrzej wysoko zawisił poprzeczkę, no ale jak się okazuje poprzeczka idzie, niestety idzie w górę. To był pan Tadeusz, kolejny słuchacz to pan Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę państwa. Ja bym to rozwiązał krótko. Jeśli oni szkody robią, to dlaczego oni nie mają ponosić szkód? Jakby tak se popchał, tego z 4-5 kilometrów, ładne pułapki porobić, żeby na laczkach się pojeździli troszeczkę. Proste rozwiązanie. Już więcej tam nie wiadomo, bo nie będą wiedzieli, gdzie te pułapki są. I nie ma problemu. Sprawa rozwiązana. Przyjedzie motorem, przyjedzie kładem, z 5-6 kilometrów tego kłada popka, więc już nie przyjedzie tam. To jest proste, jak konstrukcja gwoździa. Jest proste, tak tylko myślę, oczywiście tak, tak, no pytanie brzmi, czy, czy w ten sposób w takim kraju, jak nasz, w środku Europy, powinniśmy rozwiązywać tego typu problemy. No ja bym chciał, żeby to jednak wyglądało trochę inaczej. Panie Marku, bardzo, bardzo dziękuję. 22645, 2266. No to jeszcze pan Marcin. Dzień dobry Dzień panie dobry. redaktorze. Dzwonię, aby zabrać głos jako aktywny użytkownik kłada, który jeździ takim świątem czyli mm -hmm. po polskich lasach. Odnosząc się do tego, co powiedzieli moi poprzedni rozmówcy, absolutnie jazda po polach to jest zwykłe przestępstwo. I wjechanie komuś w szkodę rolną powinno być karane bez aczkolwiek nie samosądem, tylko powinno no nie, być po to... prostu na Panie Marcinie, oczywiście, no gdyby tutaj na trzymamy myśli, się reguł prawa. Na o jazdę po lasach, to daje panu redaktorowi głowę, że jak przejdzie 10 k jak robią harwestery, które wyrobią wycinkę w lesie. To jest w ogóle bez porównania. Kłady nie robią takich szkód. No dobrze, panie Marcinie, zapytać, ja to, ja to rozumiem. Rozwiązanie jest bardzo proste, żeby... Panie Marcinie, ja, ja to rozumiem, przyjmuję do wiadomości. Tylko panie, jest jedno... Każdy użytkownik kłada, płacił winietę roczną. W wysokości 500 zł rocznie i wtedy ma winietę. Jak nie ma tej winiety, płaci karę 50 tysięcy za wjazd bez winiety. Hmm. Tak jest rozwiązane w Bośni i Chorwacji. Tam można wjechać do parku, płaci, kupić bilet od strażnika i legalnie tam wjechać. No dobrze, ale Panie Marcinie, ale Panie Marcinie, otaczki. momencik, momencik, momencik, bo jest jedno małe ale. Ja przyjmuję te argumenty, o których Pan mówi. Rozumiem, że zapewne są takie pojazdy, które mogą jeszcze bardziej zdewastować takie leśne drogi drogi. No, no, tylko tyle, to że... bardziej nie Ale, Panie Marcinie, momencik. Ale jeżeli jest zakaz wjazdu, no to jest zakaz wjazdu, tak? No więc rozwiążmy to. Zamiast tego zakazu zróbmy winiety. Z zalegalizujmy to, to hobby po prostu. Eee, no, znaczy przyz przyznam, że akurat ten ostatni argument, bo skoro łamiemy przepisy, to zmienimy przepisy, to nie do końca taka argumentacja do mnie trafia. Ja jestem w stanie przyjąć różne rozwiązania i być może na przykład wysokie opłaty za, za wjazd do lasu, ale też w tym lesie przestrzeganie pewny, pewnych prawideł i na przykład zjeżdżanie w bok z jakichś wyznaczonych w lesie tras, takie kompromisowe rozwiązanie byłbym w stanie zaakceptować. Ale sytuacja, w której skoro wjeżdżamy, to nam w takim razie pozwólcie wjeżdżać tam legalnie, no nie, to wydaje mi się, że chyba nie tędy droga. 22 645, 22 66, czekamy na kolejne telefony, kolejne opinie. No, zrobiło się interesująco. Tak, ale to są bardzo ważne głosy, bo wcześniej nie, nie brałem tego tak naprawdę nawet pod uwagę, jak rozmawialiśmy o tym konkretnym temacie. Szkody rolne to jest rzecz straszna, bo ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak poważny to jest koszt dla rolnika. Uszkodzenie nie dotyczy przecież tylko roślin, które tam rosną, ale to jest też cała ta podbudowa w gruncie. Jeżeli utwardzimy ten grunt, rozjeździmy go, to on jest bardzo trudny później do rekultywacji. A ja nie daj Panie dojdzie do jakiegoś wycieku na, na dany kawałek, on może być skażony już permanentnie. No dobrze, ale nawet trzymając się tego najprostszego skojarzenia, czyli zniszczenia plonów, no tak. ktoś traci na tym finansowo, po prostu. Tak, to są... plonów nie zbierze i nie sprzeda. I to są tak naprawdę właśnie tony zboża, którego ktoś nie jest w stanie zabrać nawet z tego konkretnego miejsca. Druga sprawa, ryzyko pożaru, które występuje w okolicach żniw w bardzo podwyższonym stopniu, w momencie kiedy to to wszystko jest już suche na wiór. To samo tyczy się przecież lasu, dlatego jest zakaz wejścia ogłaszany do lasów w okresie suszy, nawet w pewnych momentach, nie tylko wjazdu. Mm -hmm. No a w, w, teraz, biorąc pod uwagę to, co się dzieje od kilku lat y, w Polsce, szczególnie właśnie wiosną, latem, no zresztą tak. teraz wystarczy zobaczyć, kiedy na Mazowszu ostatnim razem spadł normalny, porządny deszcz. Mamy zjawisko suszy hydrologicznej tak zwanej, które nam towarzyszy od co najmniej dekady faktycznie. Zresztą można to prześledzić. Ona doty dotyka nie tylko stanów wód w rzekach i wszelkiego rodzaju innych Ciekach oraz jeziorach, ona tyczy się także wód gruntowych. Ściółka jest przesuszona. Wystarczy gdzie nigdzie mech podważyć, żeby zobaczyć, że ten piasek jest tak naprawdę suchy jak pieprz. Ale y, jeśli chodzi o zmianę podejścia systemowego, no to mamy w tym momencie zmianę podejścia do y, choćby czegoś takiego jak kempingi w lasach, które do tej pory przecież nie były uregulowane prawnie, czyli były zakazane. Od kilku lat są dozwolone w wyznaczonych przez nas w wyznaczonych miejscach, czyli tak. jednak pod pewną kontrolą i pod pewnymi tak. rygorami. I być może, wracając do y, naszego ostatniego rozmówcy, pana Marcina, to jest jakaś droga, jakiś kompromis, no ale argument pod tytułem skoro i tak wjeżdżamy, no to wjeżdżajmy dalej tylko, że legalnie, no to chyba nie o to chodzi. I właśnie tutaj ta legalność. Wjazd do lasu dozwolony jest tylko na drogi leśne, które są oznaczone jako dopuszczone do ruchu kołowego, bądź wyznaczone drogi gminne, publiczne, nieutwardzone. Poza, nawet jeżeli nie stoi znak zakazu wjazdu, wjazd jest zakazany. No, a wiemy jak to wygląda w rzeczywistości. 22 645, 22 66. Pan Tomasz, dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj chciałem się może wypowiedzieć w kwestii takiej ogólnej z uwagi na fakt, że zajmuję się na co dzień bezpieczeństwem ruchu drogowego. To chciałem tutaj pogratulować temu panu rolnikowi, który z pełną stanowczością zmusił może policję, bo to pewnie musiało być dość do pewnego zmuszenia. I dziwię się, że sąd zrobił, można powiedzieć w cudzysłowie, ale tak samo ten pan powiedział, pośmiewisko z tego pana. Natomiast... No nie tylko z niego, bo chyba z niego i z sąsiadów, którzy też wystąpili, tak. Nie dajmy się trochę zwariować. Pamiętajmy, że y, żyjemy w Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj prawo jest prawem i też mamy święte prawo własności. To rolnik y, jest właścicielem tego pola, tudzież dzierżawcą. Nie dopuśćmy do tego, że mamy do czynienia y, z samowolą taką, że ktoś wjeżdża. No ale panie Tomaszu, pani... ale to w stu procentach zgoda z tym, co pan mówi. No tylko patrząc na, na te doświadczenia jednego z naszych słuchaczy, no cóż mu po tej świadomości, że, że przynajmniej w teorii prawo jest, powinno być po jego stronie, skoro tak, finał był taki, chcę, jaki był? Nie chcę promo promować swojej organizacji, która zajmuje się ogólnie pojęciem bezpieczeństwa. Natomiast e, udzielam się czasami na radiu kierowców. E, tam czasami pewien redaktor jakby promuje nas. Natomiast jakby też trochę przestali nas promować, bo może wchodzimy w złą stronę. Natomiast powiem tylko tyle. Jeżeli ktoś pisze, nie wiem, jakiś Instytut Bezpieczeństwa, ruchu, to na pewno nie znajdzie. Nas znajdzie, natomiast powiem tylko tyle. Zależy nam na bezpieczeństwie. Nie dopuśćmy do tego, że mamy lasy państwowe, czyli nas wszystkich. Większość ludzi nie jeździ na kładach. Ci kładowcy stwarzają realne zagrożenie. Mamy przypadki, gdzie... Nawet ktoś potrącił pieszego czy jakiś zwierzę i, i po prostu doszło do wypadków i później szukaliśmy winnych, gdzie w ogóle tego pojazdu nie powinno tam być. Co z tego, że mamy rejestrację pojazdu? Tu się nagle okazało, że w sądzie okazało się, że w ogóle nie było takiego pojazdu. Tak, Więc... albo rejestracja dotyczy zupełnie innego pojazdu, który Dokładnie. w żaden sposób nie przypomina mamy tego, który był w lesie. sami z siebie, kiedy naocznie widzieliśmy nasi przedstawiciele Choćby w lesie, czy na jakiejkolwiek polnej drodze widzieli pojazd, nagle się później okazywało, że ta rejestracja była w ogóle całkiem z innego pojazdu. Tak? Ludzie fajnie mówią, że dbamy o bezpieczeństwo, natomiast jak przychodzi co do czego, to liczy się adrenalina i nagle się okazuje, że tym pojazdem kierował, nie wiem, znany pan... Albo no dobrze, ale do panie, panie Tomaszu, to przepraszam, bo wybił gong, ale to, o czym pan mówi, to znaczy mnie się zaczyna trochę jeżyć włos na głowie, bo już nie mówimy o tym, że nielegalnie y, właściciele niektórych kładów, niektórych motocykli krosowych, niektórych samochodów nielegalnie wjeżdżają do lasu, ale podmienianie tablic rejestracyjnych, to my tu już naprawdę wchodzimy na wysoki poziom łamania prawa i, i właśnie wchodzenia w klasyczne przestępstwo. Panie Tomaszu, bardzo panu dziękuję. 22640 25, 22, 66. Pan Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja tak przysłuchuję się audycji i odnoszę wrażenie, jakby to tylko użytkownikami kładów lub takich pojazdów terenowych byli ludzie, którzy mieszkają w mieście. Natomiast ja sam jeżdżę zakładem mieszkam na wsi i myślę, że tutaj u podstaw to przede wszystkim. Jest pewnego rodzaju edukacja i tu żadne zakaże nie pomogą, jeżeli nie będziemy się nawzajem Takie szanować. Tak jak ludzie z jeżdżą samochodami do miasta i też różnie czasami się zachowują, na lepiej raz gorzej, tak czasami ludzie z miasta przyjeżdżają na wieś, nie rozumieją czasami tej sytuacji, jak to wygląda i co można z tym zrobić. Natomiast jedni drugim przeszkadzają i takim typowym przykładem w kilku ostatnich dni jest chociażby przykład Toru Poznań, gdzie tak naprawdę można było się wyszumieć, można było zrystować, różne zrobić. Natomiast teraz już tego nie można robić. Ja uważam, że trzeba to wypośrodkować i stworzyć warunki też gdzieś, gdzie można tego kłada załadować na przyczepę, pojechać, pojeździć po lesie, szanując naturę, podglądając ją przy okazji i szanując siebie nawzajem, dopóki Polacy się nauczą szanować drugiego człowieka, sąsiada sposiada pole jego własność, która w tej żadnej tutaj tego nie zmieni. I panie Krzysztofie, znów chciałbym powiedzieć, że pełna zgoda, tylko myślę sobie akurat o Warszawie i o takich miejscach, które są wyznaczone do, do malowania graffiti. Jest takich kilka miejsc w Warszawie, to chyba najsłynniejsze, to jest tor wyścigów konnych. Tylko tyle, że nie wszyscy mają ochotę malować w tych miejscach, które są do tego przeznaczone i gdzie można to robić, bo dużo większą frajdę sprawia malowanie po murach, gdzie jest to zakazane. I myślę, że tu chyba też byśmy się z takim problemem musieli zmierzyć. To był pan Krzysztof, 22645-2266 i jeszcze czeka, mam nadzieję, pan Łukasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiedzą państwo, to ja bym z dwóch stron chciał na to zerknąć, bo oczywiście egzekwowalność prawa to jedna sprawa. Jeśli ktoś łamie prawo w taki sposób, że, że wjeżdża w miejsca, w których nie powinno go być, no to powinien być łapany i karany. I jak tutaj państwo wcześniej mówiłem, z tą egzekwowalnością jest bardzo duży problem. Ale jestem z Poznania i aktualnie bardzo głośny temat zamykanego, niezamykanego Toru Poznań pięknie pokazuje, że problem jakby też na pewno skąd się bierze. Oczywiście adrenalina i jeżdżenie w miejscach, w których się nie powinno jeździć, to jedna sprawa. Ale jeśli nie będziemy tworzyć miejsc, w których ci ludzie, których jest to pasja, będą mogli tę pasję realizować, będą wjeżdżać tam, gdzie nie powinni. I myślę, że tak jak stworzono bardzo fajny projekt chyba przycink w lasach państwowych, jeśli chodzi o czyli bycie na noc w miejscach, yy, w lesie, rozpalenie ogniski, rzeczywiście bawienie się tam przyrodą. No Myślę, że może warto po, pomyśleć w takim kraju jak Polska, który ma bardzo, bardzo, bardzo dużo obszarów leśnych, nad zwiększeniem ilości obszarów dużych, kilku hektarowych, kilkunastu hektarowych, na których w każdym województwie, po, może nie w powiecie, no, w każdym powiecie. Czyli robimy sobie krosowy się... poligon. Poligon. nie mówię, że wszędzie i nie mm -hmm. mówię, że w jakiejś gigantycznej ilości. Dobrze, ale panie Łukaszu, to ja to mówię, ja mówię to tak, bo to jest fajny pomysł. Finansowo chłonna, mówimy o tym, że jesteśmy bardzo zalesionym krajem i pięknie i super. Ale jeśli ja, ja lubię zbierać grzyby i jagody, ale jeśli ktoś lubi sobie pohałansować raz w tygodniu, wyznaczmy taką strefę, tak jak na niektórych jeziorach można. Sporty motorowe uprawiać w jakiś dzień, w godziny, godzinach, wyznaczmy takie strefy, wyznaczmy taki czas, żeby można, nie wiem, co drugą sobotę od godziny 9 do godziny 16 w tej strefie się w ten sposób pobawić. Ale oczywiście wtedy bardzo ostro karajmy, jeśli oczywiście dojdziemy do tego momentu, że taką strefę stworzymy, za to, jeśli ktoś nie. nie, nie, nie bo, jest, bo, byłaby, bo byłaby alternatywa. Panie Łukaszu, to, to ja się podpisuję i lewą, i prawą ręką w takim razie. Bardzo panu dziękuję. 22645, 2266. Wracamy za chwilę. nosem czarny wąs rozdawał koniaki liczył na drobniaki ten błagający wzrok chciałby uciec stąd Wiem, a wszystko to co miał to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek by lecieć tam gdzie ptak Zdewał sobie tak. strachu, że go zmieni, nigdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kąt. gdy w lustro wbiła wzrok. Strzał lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła. Słyt wiele serc na stos Wszystko to co mam Wszystko to co mam To ta nadzieja Że życie mnie poskleja Dziś odchodzę sam Dziś odchodzę sam Już nie zawrócę To wszystko dziś porzucę Ja się zarzekam Uciekam Dość mam przeznaczenia Po co zwlekać, czekać Gdy się nic nie zmienia Moja mama mówiła Ostatnia umiera nadzieja Polskiego Radia Magdalena Cielecka ja bez radia nie istnieję. Radio u mnie to jest pierwsze urządzenie, które włączam po przebudzeniu i to było od zawsze. To z domu rodzinnego wyniosłam, pamiętam ten słynny oczywiście sygnał lata z radiem, który leciał od babci i zawsze jak go słyszę, no to mam taki flashback po prostu do, do dzieciństwa, ale u mnie w domu słuchało się radia zawsze i ja słucham radia w samochodzie, na słuchawkach, na rowerze i w domu. Bez radia czuję się jakaś niekompletna i niepełna. Czego życzy pani jedynce na stulecie? Kolejnych stu no, i tego, żeby radio zawsze miało do kogo mówić i komu nadawać, i żeby było słuchane wszędzie. Za 19 minut, godzina 14. To jest tylko szczerze na Antenie 1:22645, 2266. Rozmawiamy o kładach, rozmawiamy o motocyklach crossowych, ale rozmawiamy również na przykład o samochodach, o samochodach terenowych, bo tak naprawdę nie ma znaczenia, kto łamie przepisy, grunt, że te przepisy są łamane, a mowa oczywiście o rozjeżdżaniu lasów, rozjeżdżaniu pól, bo tu mieliśmy opowieści no, absolutnie tak. ekstremalne. No i niestety te opowieści pokazywały też, że spora część tych osób, które dokonują tych czynów, czuje się absolutnie bezkarna. Jak egzekwować przepisy i jak też sprawić, bo to też były ciekawe głosy, żeby może stworzyć przynajmniej części z tych ludzi jakąś alternatywę. 22 2266 22 66, jako pierwszy pan Mariusz. Witam serdecznie, Osiągnąłem potężny sukces, że wreszcie się do państwa dodzwoniłem. Witam wszystkich, witam pana redaktora. Proszę pana, yy... Ja od 30 lat wędruję z kamerą i aparatem po lesie. Obok Warszawy mamy Kampinoski Park Narodowy, no i oczywiście w nim pracującą Straż Leśną. Jest temat tego typu, że ci ludzie w ogóle nie podchodzą do bardzo ważnych spraw yy, właśnie związanych z składami, z krosami, bo ludzie z okolic Warszawy i Warszawy przyjeżdżają na tych kładach, jeżdżą tam, zjeżdżają ze szlaków, z dróg leśnych, co w ogóle jest w Parku Narodowym zabronione. Czy tak naprawdę nie, nie powinniśmy nawet o tym rozmawiać, mam wrażenie. Tak, tak, oczywiście, ale szanowni państwo, najgorsze jest to, że jak ja rozmawiam ze strażą leśną, z którą spotykam się w okresach jakichś tam ważniejszych przyrodniczo, na przykład okresie rykowiska i tak dalej, i tak dalej, to oni mnie jako przyrodnika próbują karać mandatami, wyganiają mnie z lasu, bo przyjeżdżają e, do tego lasu ważniejsi, ważniejsi obywatele, którzy tam akurat polują, ale to jest odrębny temat, bo w parkach narodowych społeczeństwo też nie wie, że się poluje, to jest też dramat, ale to inny temat. I w tym momencie mnie jako osobę, która jest bardzo mocno związana i ściśle z lasami państwowymi i z parkami narodowymi, z którymi rzeczywiście współpracuje, w większości przypadków jest to wspaniała współpraca, ale na przykład w takim właśnie kampinoskim parku narodowym Straż Leśna mówi, Mariusz, co my możemy zrobić? My nic nie zrobimy. Nie dość, że rejestracje, tak jak wcześniej ten temat był poruszony, są yy, fałszywe, są nie te, to oni jeżdżą jeszcze w kostiumach, w kaskach i tak dalej. Ale co najciekawsze, drodzy, słuchajcie, że to są ludzie, którzy są okoliczni. Czyli jeżeli ja jadę na Mazury i powiedzmy, strzelam, no jestem gdzieś tam w Mrągowie, w Lasach Państwowych na Mrągowie i gdzieś tam jeżdżę, czy w Kampinosie, to są ludzie, którzy tak jak wcześniejszy e, rozmówca powiedział, on wie, kto to jest dosłownie, ale zero konsekwencji. Mhm. Panie Mariuszu, i muszę być brutalny, bo mamy bardzo mało czasu, niecałych 15 minut, a jest długa kolejka słuchaczy. Natomiast, no, chyba niestety wiem, do czego pan zmierza w tej wypowiedzi. Niestety. Panie Mariuszu, bardzo, bardzo dziękuję. Kolejny słuchacz to pan Leszek. No i musimy gnać. Panie Leszku, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tak powiedzieć, że niestety to wszystko bierze się z tego, że my jako Polacy nie przestrzegamy prawa. Co z tego, że mamy zakazy, jeśli nikt tego nie szanuje? Yy, no, no, no ale może to przykłady... wynika z braku egzekucji po prostu. No niestety chyba tak, bo nie tylko lasy. Yy, obserwuję, jak w mieście jest zakaz wjazdu, zakaz postoju, zakaz ruchu. Nie dotyczy to samochodów, które tam niestety wjeżdżają i nikt się tym nie przejmuje. Panie Leszku, Straż ile razy ja widziałem nika. pod swoim domem samochody jadące pod prąd, bo tak jest szybciej i krócej? No dokładnie, o to mi chodzi. Nie szanujemy prawa, nikt nie egzekwuje tego prawa, więc nie mówmy o tym, że uchwalimy jakieś prawo i ludzie przestaną mm -hmm. jeździć po lesie. Niestety, jeśli nie będziemy egzekwować, to nikt z tego, nic z tego nie wyjdzie. No i tu niestety pełna zgoda. Panie Leszku, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645, 22 66. Pan Jacek, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem zdania, że... Układami powinno się jeździć tam, yy, gdzie można, czyli na przykład otworzyć lasy, ale tak jak przedmówca kiedyś powiedział, yy, na winietach. Czyli wytworzyć takie trasy, żeby można było jeździć, bo nie można mierzyć wszystkich jedną miarą, że każdy jest przestępcą. Dobrze, panie I Jacku, przepraszam, i, i to jest racja, bo rzeczywiście yy, no, trochę wszystkich wrzuciliśmy w tej nie, rozmowie do tak, jednego worka. Ma pan proszę rację. pana, ja mam 45 kładów i to jest na przykład moje utrzymanie, robię wyprawy dla firm. I gdzie ja mam jeździć? Proszę mi powiedzieć, jeżeli wszystko zamkniemy. I proszę zwrócić uwagę, taka sama jest sytuacja ze skuterami wodnymi, bo też również robię wyprawy na skuterach wodnych, od 20 lat to robię. I też staram się nikomu nie przeszkadzać, ale jednak szufladkuję to. że po prostu te osoby to są skazane na po prostu wygnanie. I to jest złe. w naszym społeczeństwie nigdy nie będzie dobrze, jeżeli będziemy patrzyli spod byka na każdego, kto coś ma albo ktoś się lepiej bawi ode mnie. I tu jest problem największy. Dobrze. Pr proszę mhm. tylko zwrócić uwagę, kto dzwoni yy, w sprawie yy, zakazu kładów. Wszystko starsi, starsi ludzie. I to przez... No ale pani Jacku, będzie starsi, nie starsi, jeżeli są rolnikami, którym rozjeżdża się pola, no to ja się nie dziwię, że, że dzwonią i, i, i z żalem opowiadają o takich sytuacjach. To był pan Jacek i teraz bardzo, bardzo szybko jeszcze pan Krzysztof. Dzień dobry. E, dzień dobry. E, dzień dobry się z państwem. Proszę pana, e, ja na przykład jeżdżę motocyklem szosowym, bo to jest w ogóle motocykl niedostosowany do jazdy w terenie, jest to, e, ale lubię na przykład przejechać się bocznymi drogami. Zapłaciłem mandat, o, który do, byłem wezwany do nadleśnictwa, bo oczywiście zostałem rozpoznany po tablicy rejestracyjnej, której które nie podmieniam i uważam, że jest to oczywiście poważne przestępstwo. E, właściwie miałem nie dzwonić, ale chciałbym też, żeby te lasy i drogi, które, na które nie można wjeżdżać, były lepiej oznaczone, bo jechałem drogą legalnie, która e, płynnie jakby przeszła w drogę leśną i nawet nie wiedziałem, że łamie to prawo, ale abstrahując, chciałbym bardzo, bardzo wszystkich przestrzec. Że największym praktycznie przestępstwem, jakie tutaj mogło się pojawić na antenie, to pan sugerujący zastawianie pułapek, gwoździ, desek z gwoździami, rozwieszanych linek i innych rzeczy. To panie Krzysztofie, ja być może za słabo zareagowałem, ale tak. Mogą znaczy, skończyć to, się to... tragicznie i ostrzegam, że to, tędy to droga. jest ogromne ryzyko. Nie tędy droga. Chciałbym też jeszcze zwrócić uwagę, że zawsze dobre metody to jest metoda kija i marchewki. W Polsce najczęściej niestety jest metoda tylko kija i tylko są kary. Powinny być też nagrody. Oczywiście powinniśmy rozszerzać możliwości jazdy w różnych miejscach, wyznaczać jakieś pory albo miejsca, w których można by jeździć. Jestem za tym jak najbardziej. Mamy masę różnych terenów. E, nie można tylko karać, bo ludzie, którzy tylko są karani jeszcze bardziej stają o okoniem. Panie Krzysztofie, rozmawialiśmy o tym, musi być jakaś alternatywa i tu pełna zgoda i niech to, to będzie no, pewnego rodzaju zwieńczenie naszych rozmów ze słuchaczami. Panie doktorze, no bardzo, tak. bardzo krótka puenta. Skąd nam się bierze w ogóle takie podejście do wjeżdżania tam, gdzie nam nie wolno? No brak poszanowania prawa ogólnie, bo na przykład jest głupie, bo nam się nie podoba, Ty ja pojadę, albo ja tu zawsze od dziecka z jeździłem, czyli mi wolno, prawda? Albo ja tylko na chwilkę, tak jak z tym parkowaniem w Warszawie. No nie, nie tędy droga właśnie. Jeżeli chcemy mieć możliwość, to musimy o tę możliwość powalczyć. Są drogi, inicjatywa legislacyjna. Można doprowadzić do sytuacji, o której mówiliśmy, że wy znaczy się w każdym nadleśnictwie kawałek, gdzie będzie I można. I to jest fajny kierunek. I tego przyznaję. się trzymajmy. Druga sprawa. Mamy świadomość tego, że przecież nic się nie stanie. I do momentu, kiedy faktycznie nie dzieje się nic, czujemy się bezkarni. A w momencie, kiedy zostaniemy złapani za rękę, no kurczę, źli funkcjonariusze złapali mnie. Nie to, że ja wykroczyłem poza przepisy i zrobiłem coś niedobrego, tylko no, akurat mnie złapali. Jakby nie mogli łapać prawa. To jest restrykcyjne. Po prostu nazby restrykcyjne. Tak, no to jest właśnie. bardzo częsty argument. I uderza niesprawiedliwie w niewinnych. No i tej wersji się niestety musimy w tym momencie trzymać. Bardzo dziękuję. Doktor Igor Protasowicki, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Y, y Kłady, motocykle krosowe, ale również samochody terenowe były te na tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Myślę, że warto będzie do tego wątku jeszcze w tylko szczerze powrócić. A już teraz zapowiedź tego, co po 14 na antenie jedynki, czyli folder ulubiony i Marcin, dzień dobry. Nie, nie, przepraszam, nie tylko dzień dobry. Marcin. Ula dobry. też. M właśnie wchodzi do stołu. Musisz głośno jest, przyknąć, jest. że jesteś. Dobry. O, krzyknęła. No. Za chwilę z Ulą rozpoczynamy Folder Ulubiony, a dzisiaj zaprosiliśmy Jimka, czyli Radzimira Dębskiego. To będzie nasz pierwszy gość po godzinie 14. Porozmawiamy o jego nowym projekcie muzycznym i nie tylko. Znaczy muzycznym, ale i piosenka, i piosenki, i wydarzenie, i dużo jest w ogóle tematów z Radzimirem. Przede wszystkim będziemy grać hip-hop. Robimy takie rzeczy w audycji Folder Ulubione, ale nie przypominam sobie, żeby od czasu, kiedy ta audycja pojawiła się na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, Zabrzmiał u nas OSTR, a dziś, owszem, zabrzmi. Zabrzmi, zabrzmi, no ale wizyta Radzimira będzie świetnym pretekstem. Oprócz tego będziemy mieli dla Państwa bilety na koncert pani Edyty Geppert w Stodole. Proszę słuchać uważnie i pisać albo dzwonić do nas. Powiemy o tym a na to to niezłe zestawienie muzyczne. I, bo folder jest zróżnicowaną audycją, wiesz. My tu o dobrej muzyce mówimy, rozmawiamy. Tutaj nie ma podziału na gatunki. No chyba, że. Na, tak, dobro, na dobrą i na złą. Do, znaczy, tylko znaczy, nie, i złą. Tylko na dobrą. Tylko na dobrą, <laughs> na dobrą tak. Zapraszamy od 14 z złą. Jedynka. Polskie Radio.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 And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 Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek garść dobrych informacji o końcu utrudnień. I tak też A1 w Kujawsko-Pomorskiem bez kłopotów już na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi na trasie między węzłami Ciechocinek-Włocławek-Północ w pobliżu miejscowości Przywieczerzyn na 177 kilometrze. Mieliśmy samochód osobowy, który uderzył w pojazd ciężarowy zabezpieczający prace drogowe. Na szczęście obeszło się bez osób poszkodowanych, no ale było zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Kłopoty z przejazdem zakończyły się też po kilku godzinach na S61 ta jest już w pełni przejezdna na trasie Ostrów Mazowiecka-Łomża w pobliżu miejscowości Truszki na Podlasiu na 28 km w kierunku Łomży. S61 najpierw była zupełnie zablokowana. Kierowcy musieli korzystać z objazdów. Następnie dostępny był tylko jeden pas w stronę Łomży. No a teraz mamy informację o końcu utrudnień. Kilka godzin temu zderzyły się tu dwa samochody ciężarowe. Jeden z nich zapłonął. Konieczne było nie tylko ugaszenie auto, ale też przeładunek na inny pojazd i w związku z tym utrudnienia trwały dobrych kilka godzin. S61 także, bez kłopotów już na trasie między węzłami Łomża Zachód, Łomża Południe. Miejscowość Dłużniewo, 41 kilometr. Tu zderzyły się dwa auta ciężarowe również. Na szczęście nie było osób poszkodowanych, ale było zwężenie w stronę Warszawy. Cały czas duże kłopoty z przejazdem są natomiast na S10 w Kujawsko-Pomorskiem. Trasa Bydgoszcz-Toruń w stronę Bydgoszczy bez przejazdu po zderzeniu dwóch aut ciężarowych. Tu też jedno osoba została poszkodowana. Do zdarzenia doszło na siódmym kilometrze S-10. To jest na wysokości Torunia. Jeśli chodzi o objazd, no to pozostaje tylko przejeżdżać ulicami Torunia, tak żeby ominąć te blokady na S-10.